Jakie produkty firma planuje w dystrybucji dla rolników na ten rok? Rozmawiamy z panem Bartoszem Waniorkiem, product managerem firmy Ciech Sarzyna. Mamy produkty ustabilizowane, które są już od wielu lat obecne w naszej ofercie. Do nich należy wymienić całą grupę produktów Chwastox, Tarczy One Extra, Nikosar. Ale również w tym roku będzie drugi rok sprzedaży produktu Tezosar jako jedynego na rynku, który zawiera terbutylazynę solo, co jest dużym atutem dającym możliwość elastyczności skomponowania własnych zabiegów ochrony herbicydowej kukurydzy pod własne dyktando, własne preferencje, zarówno zastosowanie przedwschodowe, jak i powschodowe, ale tak naprawdę w tym roku też stawiamy na fungicydy. Wprowadzamy Prochloras, czyli Procarb. Kolejny rok sprzedaży azoksaru, Askalonu, Flutriafol. Drugi produkt na rynku zawierający tą substancję aktywną. W dobie wycofania substancji aktywnych, m.in. z grupy triazoli, Askalon może być ciekawą alternatywą do włączenia już w istniejące w programy ochrony w miejsce substancji, które wypadają. Ciekawostką, dotychczas nie wprowadzaną jeszcze przez Ciech, jest dedykowany herbicyd do zwalczania chwastów tylko jednoliściennych, czyli fenuksar, zawierający dobrze znaną i cenioną substancję fenoksaprop, która może być z powodzeniem wykorzystana do zwalczania miotły zbożowej w wyższych fazach rozwojowych. A takie niestety mamy już obecnie na polach, ponieważ ciepła jesień plus praktycznie brak zimy w większości części kraju. Ciepła, teraz okres cały luty, koniec lutego wpływa na to, że nie zahamowana została wegetacja w większości kwastów, czy lekko przystopowana. Stąd też ta miota rozwija się i na wiosnę w momencie wykonania zabiegu już będzie w wyższych fazach rozwojowych. Ja wiem, że wszystkich rzeczy nie da się zrobić na pstryknięcie palcem, ale zmiany klimatyczne są widoczne gołym okiem. No, ja jestem mieszkańcem Wybrzeża, no, w tym roku płatka śniegu nie widziałem na polach. Jak Państwo podchodzicie właśnie do, te, do ochrony takiej, kiedy ta wegetacja jest na zupełnie innym etapie teraz, a powiedzmy 3, 4, 5 lat temu? Stoimy w obliczu ekstrem pogodowych, tak bym to powiedział, bo zmiany pogodowe, pojawiają się nagle i są nieprzewidywalne. Jako firma przygotowujemy rozwiązania umożliwiające efektywną i skuteczną ochronę, czyli y, na przykładzie kukurydzy stworzyliśmy zosar Extra Box, który łączy w sobie różne mechanizmy działania i różne sposoby pobierania substancji aktywnych przez kwasty. co jest jakby takim kierunkiem, jeżeli na przykład będzie susza, to wtedy y, część substancji aktywnych przyjmuje ten y, główny nur działania, natomiast w duże, przy dużej ilości wody czy dostatecznej również jest to uzupełniane o działanie doglebowe tych substancji. Planujecie Państwo jakieś produkty takie, które mogłyby zapobiegać skutkom suszy w uprawach? Nie tyle co planujemy, co posiadamy w ofercie Sarmin Maxi nawóz krzemowo-potasowy. Krzem wpływa na roślinę, raz z jednej strony wpływa na procesy biochemiczne, z drugiej strony budowa wbudowanej struktury ogranicza parowanie wody, Natomiast potas, czyli pierwiastek odpowiedzialny de facto za całą gospodarkę wodną, czyli dostarczenie w zabiegu sarminem maxi tych dwóch składników polepsza jakby gospodarkę wodną i wpływa na ograniczenie negatywnego wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na roślinę.